Słuchacie wiki radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Agaty Wacławik-Wejman, które odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Copy Camp, zorganizowanej 26 listopada 2012 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Pani Agata Wacławik Wejman jest członkiem zarządu i współzałożycielką Instytutu Prawa i Społeczeństwa. WIKI RADIO Słuchacie WIKI RADIO dzisiejsze wystąpienie dotyczy związku, czy też pewnej synergii między kreatywnością a nowymi technologiami i wpływu, jaki ta synergia ma na kształt, czy też przyszły kształt kawałkowskiego. Chciałbym pokazać Państwu, E, troszeczkę inną perspektywę niż e, ta, o której do tej pory mówiliśmy, bo wydaje mi się, że w dzisiejszy dzień jest mocno zdominowany, przez perspektywę e, użytkownika. E, to może tak na troszeczkę o tym, jak twórca może się znaleźć w internecie. E, to, co internet może zaoferować twórcy, to e, nie tylko narzędzia do, do działań kreatywnych, ale również e, szereg możliwości związanych z, z zarobkowaniem. Myślimy o internecie, to to, że internet w niesamowicie zdemokratyzował twórczość i działania kreatywne. Różne platformy internetowe pozwalają zaistnieć i być odkrywanym przez szeroką publiczność, nie tylko wykwalifikowanym profesjonalnym artystom, ale również, również artystom niszowym, klubowym a także amatorów, którzy, którzy dzięki internetowi coraz częściej zyskują popularność i po prostu wkraczają w świat profesjonalny. Na tym slajdzie widzicie Państwo kilka takich e, przykładów. E, jeden z nich to słynny w kręgach młodego pokolenia Justin Gieber, <śmiech> którego mama pewnego dnia zawieściła jego wideo w internecie, i tak jakoś się zaczęło, a skończyło się tym, że w 2009, w 2009 zdobył platynową płytę w Stanach Zjednoczonych i od tamtej pory jego kariera no, niesamowicie nam rozkwita. Kolejny przykład to, tutaj bardziej po Państwa stronie Prawnej, Khan Academy, projekt edukacyjny. Salman Khan pewnego dnia zdecydował, że będzie uczył członka swojej rodziny w formie filmików wideo i zaczął zamieszać te filmiki wideo, takie mikrowykłady w internecie. W tej chwili Khan Academy to już ogromne przedsięwzięcie, ponad tysiące właśnie takich mikrowykładów z różnych dziedzin nauk, nauk ścisłych i ekonomicznych. Kolejny przykład, Esme Denters tutaj na dole, Holenderka, która została odkryta dzięki swojemu nagraniu na YouTubie przez Justyna Verneika i wystąpiła razem z nim, co doprowadziło do znowu wielkiej kariery. Jest w tej chwili znaną artystką, wykonawcą w Holandii. No, internet, i, Taka platforma ta jak, jak YouTube, bo e, będąc trasę. osobą z Google, pewnie łatwiej opowiadać nad... te... o tym, co internet robi teraz przez, przez, przez filmy YouTube'a. E, e, e, e, internet służy też dojrzałym artystom do czegoś takiego, jak ponowne odkrycie przez publiczność. I tutaj dwa przykłady. E, Walentyna Lisica, e, dawne, cudowne dziecko muzyki fortepianowej E, dzięki temu, że e, w 2007 roku zaczęła zamieszczać nagrania swoich występów e, w, na kanale YouTube, e, stała się, powróciła po prostu do światła reflektorów, stała się znowu niesłychanie popularną e, wykonawczynią. W tej chwili gra w największych salach koncertowych świata, podpisała tu z kontakt e, a jej filmy na YouTubie obejrzały już ponad 50 milionów użytkowników. Kolejny przykład Monty Python. Jak Państwo zobaczycie tutaj w rogu, a jak ktoś ma ochotę, to, to można zobaczyć później w, w domu, w internecie, Monty Python miał kilka e, zgrzyśliwych e, przemyśleń na temat tego, jak w internecie e, funkcjonują ich e, wideo z ich e, W związku z czym e, stwierdzili, że stanął się profesjonalnym partnerem YouTube'a, zaczną korzystać z tego, że po pierwsze zamieszczą firmy, firmy w wysokiej rozwielczości, ze swoją twórczością i będą je monetyzować za pomocą reklam, a jednocześnie będą zamieszczać takie dymki z napisem click to buy na utworach, które są zamieszczane przez użytkowników, które są ich nagraniami wideo, dzięki czemu okazało się, że ich, ja ich nagrania wideo wróciły na zupełnie czołowe miejsca, to były miejsce czwarte i trzecie na listach przebojów iTunes i Amazona. Tak jak wspominałam, internet i platformy audio takie jak YouTube, służą również edukacji. Tutaj znam przykłady kilku, kilku kanałów, które właśnie zajmują się edukacją w taki przystępny, krótki i często graficzny sposób. Z jednej strony Minute Physics, ostatnio bardzo przyjazny kanał, Kan Academy, o której już wspomniałam, i dalszy produkt dzieła Kan Academy, polska wersja Kan Academy, możliwa dzięki otwartym licencjom. co dzieje się z kreatywnością w internecie, to jest, to jest potężny fenomen. Jeżeli wyobrazimy sobie, że co minutę na YouTube znajdują się 72 godziny nowego materiału, to pokazuje to, jaka jest, jaka jest skala tej kreatywności. Żeby porównać to na przykład z amerykańską produkcją filmową, to godzina materiałów e, ładowanych do YouTube'a w e, ciągu każdego dnia przewyższa całość materiałów filmowych e, produkowanych w Stanach Zjednoczonych w ciągu jednego roku. To jest e, tego typu skala. E, czy te materiały, które są e, e, ładowane do internetu, udostępniane w, e, na takich platformach jak YouTube, e, czy one wszystkie są wysokiej jakości? No nie są. Natomiast jeżeli nawet mówimy o tym, że jedna tysięczna tych materiałów jest wysokiej jakości, przedstawia sobie nową, sobą nową wartość twórczą, to jest to już potężna skala. I o tym, że, że te materiały są czymś, czego ludzie chcą, co chcą oglądać i co przekształca się w wartość dla społeczeństwa, świadczą między innymi statystyki YouTube'a takie jak to, że ponad 50% materiałów, które są widoczne na platformie, jest odtwarzane co najmniej raz w tygodniu oraz ponad 50% materiałów, które są na YouTubie, jest komentowane lub oceniane przez użytkowników. To oznacza, że te materiały żyją i zdobywają swoją publiczność. Biorąc pod uwagę jednak te. Ogrom twórczości, jaki znajduje się, tu mówimy o jednej platformie, ale mówimy o całym internecie i to, że, to, że te materiały są to czy, tak liczne, to czy twórca ma realnie możliwość zostania odkrytym przez publiczność w internecie? A także nasuwa się jeszcze jedno pytanie. Czy przypadkiem te materiały, które znajdują się w internecie, nie są materiałami zamieszczanymi w sposób nielegalny, czy też łamiącymi czyjeś prawa autorskie? Tutaj chciałabym Państwu pokazać, w jaki sposób internet pomaga twórcom rozwiązać tego typu dylematy i przekuć, internet w realną wartość. Po pierwsze, platformy internetowe, takie jak YouTube, pozwalają, pozwalają artystom zostać odkrytymi przez publiczność. Po drugie, stwarzają szansę ekonomiczną, o której już trochę wspomniałam, a pewnie jeszcze za chwileczkę wspomnę. Następnie zapewniają właścicielom praw autorskich różnego rodzaju mechanizmy ochrony tych praw. I o tym też za chwileczkę wspomnę. Ale pokrótce. Po pierwsze, odkrywanie treści w internecie. Wyszukiwanie to już dzisiaj się pojawiało. Stwarza internet jako taki, stwarza możliwość odkrywania treści, które mają bardziej charakter niszowy i które będą, które będą odkrywane dzięki, dzięki albo wyszukiwaniu, albo narzędziom takim, jak tutaj widzicie państwo, analiza publiczności, którą można sobie odtwarzać i analizować w kanale YouTube. Kolejny element to to, że internet pozwala artystom zarabiać. Tutaj kilka prostych statystyk. Ponieważ widzę, że mój czas powoli dobiega końca, to postaram się już szybciej w dalsze slajdy. Kolejny element to nowy sposób crowdfinancing. Był już dzisiaj wspominany. Od kilku miesięcy YouTube w partnerstwie z największymi firmami czy platformami crowdfundingowymi zapewnia możliwość linkowania materiałów na YouTubie do, do stron projektów, które obiegają które się o finansowanie na tych platformach. Jak Google dba o ochronę praw autorskich. To są różne działania o charakterze albo edukacyjnym, albo rozwiązania technologiczne, albo procedury, które są, które są, prawne procedury, które są wdrażane do zgłaszania treści, które naruszają prawa autorskie. Po pierwsze rozwiązanie technologiczne content ID. Duża, powiedziałabym, innowacja, jaką wprowadził YouTube kilka lat temu na platformę, była ona związana z dosyć poważną inwestycją, jaka, jaka została poczyniona przez, przez YouTube. To jest około 30 milionów dolarów, które w te technologie zostało włożone. Ona służy analizowaniu treści, które są zamieszczane przez użytkowników YouTube'a pod kątem ewentualnej zgodności z materiałami, które wiemy, że nasi partnerzy mają do nich prawo autorskie. Wiemy dlatego, że dostarczają nam nasi partnerzy setki tysięcy materiałów, które, które można zmęczować z tym, co jest zamieszczane w internecie. Codziennie Content ID dokonuje przeszukania około 100 lat materiałów wideo, po to, żeby wyszukać te treści, które które są zamieszczane przez użytkowników. I tutaj twórcy przysługuje wybór. Twórca może zdecydować się zablokować materiały, który jest objęty jego prawami autorskimi po to, żeby ten materiał się nie wyświetlał na kanale danego użytkownika. Twórca może zdecydować się monetyzować na tych materiałach użytkowników, czyli zamieszczać reklamy, z których przychody będą szły do właśnie właściciela praw autorskich na kanałach użytkowników. Może też zdecydować się nic nie robić, tylko analizować ruch na kanale. Kolejny element to właśnie procedury zgłaszania, zgłaszania naruszeń praw autorskich. Słynna procedura Notice and Takedown, którą YouTube z sukcesem stosuje już od wielu lat. Kolejny mechanizm – edukacja. Na stronie Centrum Prawa Autorskich YouTube'a znajdą Państwo szereg informacji przeznaczonych zarówno dla twórców, jak i dla użytkowników edukujących właśnie o tym, w jaki sposób zgodnie z prawem można wykorzystywać utwory i zamieszczać je w internecie. Tutaj przykład zastosowania Content ID, pewnie wszyscy Państwo dla monetyzacji przez właściciela praw, pewnie wszyscy Państwo rozpoznajecie to wideo, które stało się takim najbardziej popularnym wideo z tego czasu na YouTubie. Marsz weselny, wielokrotnie później parodiowany i kopiowany przez innych twórców. To jest materiał wideo, który został wyświetlony, przed chwilą sprawdziłam, już 78 milionów razy. Właściciel praw do tego materiału stwierdził, że... Oczywiście użytkownik stworzył tak ta para, która brała ślub, wrzuciła sobie film do, do YouTube'a z muzyką, która nie była objęta ich prawami autorskimi. Właściciel praw autorskich, partner YouTube'a stwierdził, że nie zablokuje tego materiału, choć mógł to zrobić, tylko, że na tym, na tym kanale tych użytkowników zostaną wyświetlone reklamy. Ponieważ materiał wyświetlił się 78 milionów razy, korzyść finansowa, jaka, jaka przeszła na stronę właściciela praw autorskich, jest rzeczywiście znacząca. Tutaj kolejna forma wsparcia twórców. Ostatnio zakończony konkurs NextUp na YouTubie. Gdzie pojawiło się e, dwóch polskich zwycięzców. Nagroda w tym konkursie jest drojaka: to jest promocja, to są szkolenia, w tym szkolenia z zakresu praw autorskich i e, sprzęt, realny sprzęt, który dostają nowi twórcy na uruchomienie nowych kreatywnych kanałów e, na tej platformie. Tak więc, a tutaj e, podsumowanie trendów czy, czy liczb dotyczących wzrostu rynku cyfrowego. Kilka pomysłów na to, jak prawa autorskie może, mogłoby wyglądać na przyszłość. To są propozycje z perspektywy platformy internetowej. Platforma internetowa to jeden z tych podmiotów, które występują w internecie i które są zainteresowane tym, ażeby żeby prawa autorskie było zmodernizowane. Te rozwiązania prawne zarówno dotyczą poziomu krajowego, jak i poziomu europejskiego. Niekiedy ingerencja ustawodawcy europejskiego jest, będzie konieczna. Po pierwsze, bardzo istotnym elementem, może ja już przejdę do samego końca, <śmiech> to są te cztery elementy. Ograniczenie odpowiedzialności platform internetowych, to jest coś, co mamy już w dyrektywie e-commerce i w polskim śród. Ważne, żeby ona na poziomie europejskim podlegała dalszej standaryzacji i zapewnieniu pewności prawa dla nowych podmiotów i platform. Kolejny element to uelastycznienie prawa. Rozmawialiśmy już dzisiaj troszkę o wyjątkach, trochę o feriuzie. Na pewno ważne, żeby dyrektywa Information Society, no nie mamy jakichś znaczących reform prawa europejskiego w zakresie prawa autorskiego, żeby chociaż wyjątki z tej dyrektywy w pełni w elastycznym zakresie zostały implementowane do wszystkich porządków krajowych Unii Europejskiej. Kolejne to efektywny system licencji, to już też było omawiane. I kolejne, dostęp do dzieł osieroconych, wypowiedź pani poseł